9 dziewięć dziewięć. Przedstawia. Kotecki on Słyszałeś o tym opuszczonym domu? Od lat już nikt tam nie mieszka. Ale podobno tam straszy. Czego mi ciepší z głupoty? A nie pamiętasz co się stało z Polipem i Rolkiem? Jak się boisz to nie idź. No dobra pójdę. Po zmroku dwaj koledzy wybrali się do opuszczonego domu. KURWA co tu tak ciemno? A, może byś do kurwy nędzy latarkę zapalił? Nie wziąłem, ale ukradłem matce gromnicę z poduszki. To ją zapalił o to! Cz, cz, cz. Co to kurwa? To tylko jakieś gójstwo na czterech nogach. Bogu dzięki! Myślałem, że to... O Boże! 12 godzina duchów! Lepiej stąd spierdalajmy! Ty pieprzony cykorze! Nie chcesz obejrzeć fortepianu? Eee, czemu ten fortepian sam gra? To duchy! Pierdolamy! Nie wiedzieli, że jest już za późno. O kurwa, drzwi się zablokowały! Boję się. Przytul mnie. Chcieliście no. zaraz na mojej patetyce? <śmiech> chłopców znaleziono po dwóch dniach w pobliskich krzakach. Niestety jeden z nich dostał poważnego pierdolca z powikłaniami, a drugi uciekając zgubił po drodze dwie ręce i trzy nogi. Chcielibyśmy wystartować w jakiejś olitadzie, ale nie żadnej specjalnej. Zobacz, jak ci chłopcy pięknie grają. Pięknie grają? Ty chyba masz osy w dupie. Zaraz to sprawdzimy!